Serdecznie witamy w dzisiejszym specjalnym odcinku numer 499-500 w następnym odcinku z Gościówą. Z gościową, z gościową. Skąd wiem? Bo wiem, bo wiem, bo wiem. To jest jakby główny, jeden z główniejszych punktów mojej wyprawy do Kostaryki, więc no tak czy owak musi być gościuwa. Zatem gościwa jako że kobieta, ale gościwa też że gość, gość, gość, gość. Jest chyba trzecia w nocy. Teraz sprawdzę na moim iPadzie. Druga, 28. Nie mogę spać dzisiaj. Nie mogę spać. Cicho jest. E, troszkę hałasują e, samochody przejeżdżające, troszkę jakieś e, tuptające jaszczury. A ja powiedziałem wam, że to już ostatni podcast z La Fortuny, w ostatnim podcaście, ale hmm, źle policzyłem coś. Coś źle policzyłem i myślałem, że następny będzie pięćsetny, hmm, ale coś tutaj mi nie wyszło. No z matmy zawsze byłem cienki. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 20 w Poznaniu i już na pierwszym, w pierwszej klasie miałem do uczania u Pani Pietrzak. Chodziłem, bo byłem głąbem matematycznym Potem miałem komisja kiedyś z chemii, potem miałem z fizyki problemy. Chociaż z chemii jedyna chemia jaka była, która, nie wiem co, ale po prostu umiałem, była chemia organiczna. I co tam jeszcze było? Chyba były orbity, obliczanie orbit, a to chyba było na fizyce. Siódma albo ósma podstawówka. Po prostu umiałem wszystko. Po prostu nie wiem, to jakbym wystał z mekiem matki, i na sprawdzeniu miałem chyba 5 minut. Wszyscy mieli tam czwórki, i trójki i mówili, Dawidziński, kurwa, o co, co Znaczy, nie kurwa, wtedy się tak nie mówiło, ale, ale Ale tak to było, więc dzisiaj 499 odcinek i wracamy troszeczkę do przeszłości dzisiaj. Wiecie, że jestem nostalgiczny, wiecie, że jestem czasem marudny, czasem taki do pogadania, do pogadania o przeszłości, ale dzisiaj jakoś tak nie wiem wróciłem z La Fortuny zmęczony i, i, i położyłem się na chwilę i rozwieciłem moje gadki, które są jeszcze mokre po moim basenie i się szuszą szuszą się latałem jakieś nietoperze, latałem inne potwory a ja leżę sobie w łóżku wulkana, wulkana nie widać Chyba już go nie zobaczę, chociaż może rano. Tutaj yy, słońce wchodzi tak jak w Panamie było, pamiętam. Godzina 6.05 ciemno, 6.12 już jest jasno. Tak naprawdę jasno. Tak tak, tak, nie ma takiej przejściówki długiej. Więc yy, yy, wstanę sobie na, na wschód słońca, jeśli nie zasnę. Ale też nie mogę spać dzisiaj. Pomówię, włożyłem się na chwilę, na dwie godzinki, a to jest najgorsze, bo potem Dawidzieński nie może po nocy spać. Zatem 499 zajawki, reklamy i lecimy z tym koksem, lecimy, lecimy, lecimy To podcast nie tylko dla Orłów Witamy po reklamowej przerwie Tak sobie pomyślałem ostatnio bo mam tutaj dużo czasu do myślenia że jak będzie 10 lat podcastu, nie tylko dla orów, no to będzie taki opóźdei, mam coś w głowie, już się tam gdzieś na, nagrywa, nawet się św. To Mafek mi coś nagrywał na ten podcast, więc będzie to takie fajne zakończenie, podsumowanie tych 10 lat. Ale tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, żeby zrobić podcast o promosach. Bo tych promosów mam te, jak to się mówi po poznańsku. Dużo wiary mi to nagrywało. Eee... Dużo ludzi mi mówiło: słuchajcie o podcastu nie tylko dla orów. Dużo ludzi różne inne rzeczy, i mam tego mnóstwo. I jest kilka fajnych promocji. Jest kilka, tak po prostu, ktoś mi mówi: słuchajcie o podcastu nie tylko dla orów. I chciałem zrobić o tym podcast, bo, bo to fajne, bo to bo o to chodzi, że ludzie biorą w tym udział, że ludzie mówią, że się wczuwają. I czasem jest dla nich to pierwszy kontakt z mikrofonem, ale mówię. Filip, ja nie, nie ci nie nagram, bo mam zły głos. Filip, nie, nie, nie. A ja mówię, okej, okay, nagraj, masz tu mikrofon, odwróć się i coś tam. Nie, słuchajcie, bo to nie tylko Albo tam są jakieś czasami damskie, fajne głosy. Słuchajcie, minkas, student nie tylko dla Było Jakoś tak namiętnie. A więc, więc dużo, dużo, dużo, dużo, dużo się dzieje. Możemy powiedzieć w mojej głowie, że troszkę się tam wypostawały sprawy. Chociaż wciąż gdzieś tam tęsknię za tymi dziewczynami. Myślę, że trzeba to wszystko przerobić. Jeszcze raz może wrócić do tematu i wyluzować, wyluzować, bo zeszły rok był strasznie spinakowy, strasznie nerwowy. I Dawidziński, wiecie, jak to było. Mówię o grupie mm, miziającej się po szyjach, czyli podcastofanowej, że ma być takie jak Dawidziński, a jeśli ma być inaczej, patrz, patrz punkt pierwszy. Więc tak było. Przyznaję się, przyznaję się, przyznaję się, że byłem lekko mm, taki, że jestem grafikiem i ja wiem najlepiej. Zresztą gadałem z Natalią jakiś czas temu i po prostu byłem bizduś i, i taki najlepszy grafik na świecie, ale przeszło mi to i teraz chętnie słucham opinii innych, chętnie em, patrzę, jak inni robią i chętnie podglądam innych i, i rozmawiam, że co byś myślał, jakby zrobić, tak? Co byś myślał, jakby zrobić, siak? I już nie ma tak, że... że, że i podstawiam mikrofon, i nagrywam wszystko. Tylko teraz już cedzę wszystko, spokojnie. W dzisiejszym też 490 odcinku, 499. I chciałbym wam powiedzieć o odcinkach z 99, bo było tego troszeczkę, dokładnie 4. Chociaż dziwna jest to historia, bo 99 odcinek, to był o marku nigdzieckim, jak odchodził z trójki. Zapytałem Borysa, zapytałem innych chłopaków, co o tym myślą, bo to jednak taka ikona polskiego radio. Odchodziła z trójki do, do komercyjnego radiana, no ale wiadomo, że coś mu tam nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. I wrócił dwa lata później, prawie, odcinek 199, którego? nie było. Szukałem sobie tutaj na mojej stronie, bo można wszystko ładnie wpisać, jest taka zakładka szukaj i szukam tego 199 i szukam i szukam i szukam i szukam i, szukam. I nie ma. Mówię, ale co się stało? Kurde, no jak? No musi być, nie? Ale nie było też 198, nie było 197, nie było 196, 5, 4 czyli 3. Skończyło się wszystko na 192. Ja tak sobie myślę, Jakiś błąd być musiał, jakiś problem zaistniał, albo coś się brzmotnęło. Ale nie, nie, nie, nie, nie, nie. Uj, tak mocno zakręciłem głowę teraz, mówiąc nie, że aż mnie skroń nie e, Chciałem wam powiedzieć, że był jakiś kryzys, pamiętam, że chyba grudniowo, to był mój pierwszy jakiś taki kryzys podcastowy grudniowo. Powiedziałem, że nie będę nagrywał i dopiero po czterech czy pięciu miesiącach wróciłem, i właśnie były świetne wtedy od razu podcasty takie świeże z Panią Redaktorów styną, z Ojcem Górą no takie naprawdę powery, jakby to powiedzieć z angielska no i, i nie wiem dlaczego tak zrobiłem że, że z tych osiem odcinków 2 miesiące w zasadzie nadawania jeśli by to patrzeć pod kątem dwóch odcinków na tydzień nie wiem dlaczego się tak stało, ale, ale sobie tak patrząc na stronę podstacji i, i też y, um, którą z Rafałem Toborkiem, moim najlepszym kolegą, możemy powiedzieć, że Rafał Toborek, no wiecie on, tak, marudzie ogólnie rzecz biorąc, przerzucił się na Macintosze i nawet ostatnio chwali chwali, chwali, chwali. Ma nową pracę chyba od, od początku roku i ma tam blaszaka swojego, gdzie stuka tymi blaszanymi klawiszami, ale też ma jakiegoś laptopa fajnego i tam koduje, i tam wpisuje, i tam kombinuje. I ciężka praca, ale ma dużo kasy. No i tak sobie ostatnio myśleliśmy, że, że na przykład Robert Kessling, on to w ogóle mówił, że Macintoshy są do dupy i w ogóle Takim swoim harczącym głosem. Tak, brak, brak, i to wakintosze sam do dupy i to wszystko jest to samo, co pecety. Znaczy nie, on chyba z Bydgoszczy, on takiego nie miał y, zaciągu tam z adurowskich. a może, taki tak trochę wyglądał jak tam ze wschodu. taki, Więc ten... Tak, tak, Robcio więc widzicie, to w północzecie w nocy odrodziski nadaje, ale dzisiaj mi się akurat, akurat tak jakoś chce, nie wiem, podsumować to wszystko. Ptaszory hałasują nocnie. Uf, nie proszę. Muszę wziębnąć. Ale zakryłem dłonią twarz. Tak, bo no, w irlandzkich autobusach i jak w nocy, nie w nocy, tylko rano jesteś w stanie sprawdzić, jakie jak to mało zębienia, bo nikt w Irlandii w Dublinie, jak ziewa rano, nie zasłania ust ręką. Po prostu widać, czy ma ubytki, czy ma dziury, czy ma leczenie kanałowe, czy potrzebuje też na przykład ortodonty albo inne rzeczy. No Taka wiocha można by powiedzieć. Ale o czym mówiłem? Aha, o Toborku. Fantastycznym kolegu. kolegu tak jak na początku mówiłem wulkanu. Kolegu że się przerzuca na maki i nawet mi się podoba, ale myśmy żeby można odświeżyć na wiosnę stronę podstacji, żeby nie była taka ciężka. Jak wrócę z tych wakacji, to coś wymyślimy, bo na razie nie mam warunków i coś trzeba zrobić. Podstacja się rozwija, powolutku nowe podcasty dochodzą, mamy już tego dużo, ale, ale właśnie zacząłem podstacji, bo tam łatwo sobie wyczaić, ile odcinków już machnąłem. I tych odcinków jest chyba 542, jakoś tak patrzyłem przed wczoraj. Więc widzicie, że nominalnie 500, 500 już niedługo, ale tych odcinków, jak to mówił Góral kiedyś redaktorze, na bez liku. Pozdrawiam redaktora Górala. Bardzo ciekawy podcast ma. Mówiąc szczerze, muszę wam powiedzieć, że wracam do redaktora Gurala na koniec podróży, więc będziemy jeszcze z redaktorem chodzić po mieście nowojorskim, albo new Jerseyskim, bo on tam w New Jersey mieszka, New Jersey, taki markański akcent, nie, zobaczymy. Uh, no i redaktor Gural, on tam uh, będziemy się spotykać, więc robię takie ogromne, wielkie koło i lecę do właśnie, lecę do następnego kraju uh, za czas jakiś, potem lecę do następnego i potem lecę do następnego i potem lecę do redaktora Gural. Dobrze. Pozdrawiam też Marcina e, Jaglusia. E, to taki wielki człowiek e, z wielkim sercem. E, też czasem komentuje i chyba dwa odcinki temu. Redaktorze, słucham wszystkich odcinków, ale nie komentuje. Znaczy on ma taki głos, taki redaktorzy. Taki. E, ja komentuje słucham wszystkie odcinki, ale komentują niektóre, więc pozdrawiam jego i Agnieszkę. Przepiękną, farmowaną blondynkę. Która leczy ludzi. No i Michała Wójcika pozdrawiam. O, bo tak Michał też jest fajny. I, i Piotra Kace też pozdrawiam. I Pawła Duraja. I, I Famielca ostatnio też z nim gdzieś tam zagadałem. Jakieś promocy mi obiecał na 500. Zobaczymy, czy, czy, czy uda mu się coś przesłać. Bo to wiecie, jak z tymi chłopakami, to tam z Małopolski to obiecują. Obiecują. mi o tym nic z tego nie ma. Ale oby, oby, oby. Ech, tak, autobusik po mnie przyjeżdża godzina chyba 6.30 i lecimy dalej, podróż będzie trwała raz, dwa, trzy, cztery 4 um, godziny, mniej więcej 4,5 i e, e, tak, i tam gdzieś koło 6.00, 8.00, 9.00 10.00, 11.00, koło 11.00 powinnam być tam, gdzie powinien być zobaczymy czy się uda a potem nie wiem, jak mam się dostać, bo e, mówiąc szczerze, jadę na sam, na sam koniec przy granicy e, e, panamsko-kostarykańskiej. po prostu, gdzie się droga kończy, tak myślę, bo mam taką wiaseczkę, nawet nie pamiętam, jak się nazywa e, f, f, f, f, f, hostel, nazywa się walaba, ale to pewnie nagramy tam, to wam wszystko napiszę. I no jadę tam, gdzie psy dupami czekają, bo już dalej jechać nie można. I właśnie to w takich momentach jest fajnie, bo y, trochę jadę bez celu, mówiąc szczerze. Ale tyle do przodu. Nie lubię się cofać. Nie lubię się cofać w życiu. Nie lubię się cofać podczas podróży. I tak ostatnio sobie widziałem takie reklamy. Mam gdzieś tutaj jakiegoś piwa. I był fajny. Jak to jest po polsku? W podróży najważniejsza. Y, w podróży najważniejsza jest podróż, a nie cel. Tak to jakoś można wytłumaczyć. I tak mi się wydaje, że właśnie tak się dzieje, że trochę nie mam celu, bo, bo mam jakieś punkty zaczepienia, gdzie mam wykupiony nocleg gdzieś tam, gdzieś tam, potem samolot gdzieś tam, gdzieś tam, ale co? Jak tam dojadę? Co będę robił? Nie wiem, bo pff, mam taki otwarty otwarty pomysł na to wszystko. Trochę inna jest ta wycieczka niż ostatnio w Panamie, gdzie wszystko było zaplanowane w samochodzie i jechaliśmy z punktu A do B nie poznając ludzi, a teraz jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Ale to jest fajne, było, naprawdę poznaje ludzi i ostatnio jak jechałem autobusikiem właśnie z Tamarindo do Monteverde, cały autobus Szwedów, nie wiem czy o tym mówiłem. Potem jechałem z Monteverde do tutaj, do La Fortuny też szwedzi i już w ogóle tak dużo, dużo było, e, dużo było zagramanicznych. E, tym stateczkiem płynęliśmy. Muszę wam powiedzieć, że jak płynęliśmy tutaj tym stateczkiem e, przez sztuczne jezioro właśnie Arenal, to ten stateczek tam zawozi tych ludzi i pływa 5 razy dziennie czy 6 takich tych jest ja chyba z 5 czy 6 czy 7 co godzinę w sumie jakieś pływa ale troszkę nie, nie zadbali, bo nie ma takiego wejścia na ten stateczek. Tak, jest taka skarpa i po tej skarpie z tymi walizami trzeba iść i ciężko, więc stary tu ogólnie mają przemyślane wszystko, ale tutaj jakby tak, nie wiem, pamiętam, że, że, że była taka wiocha troszeczkę. Nagle samochód się zatrzymuje gdzieś w, na polu, na skarpie i czas tej skarpy na stateczek wejść zdjęcia wrzucę. Ostatnio trochę nie miałem czasu dubać w zdjęciach, ale będę wrzucał, wrzucał, wrzucał już niedługo zdjęcia, więc przepraszam Was, ale będzie wszystko. Możecie zobaczyć. No i filmik. Filmik też muszę wrzucić. Też nie miałem czasu, bo człowiek przychodzi zmęczony więc z pracy i ze skałkowania i z innych rzeczy. Ale będzie filmik z raftingu, będzie filmik chyba ze skałkowania. Tej, ale czy ja mam filmik ze Skałkowania? Mam chyba. Ja coś tam nagrywałem w tym Skałkowaniu. Ja właśnie. Żeby nie było tak, że wrzucę odcinek pincetny, a potem się nagle okaże, że mam jeszcze coś zaległego. To by była wtopa. Dawidziński, tak jak Przemek szczepania pisał, dopieszczona wszystkie. Nie, Przemek ma takie głodki. Dopieszczone podcasty że Zresztą jak widzieliście na stronie tygodlorów.com no Przemek, nie wiem, od pier... tak mów trochę, nie kumam gościa, absolutnie nie kumam po prostu. Ale on zawsze był jakiś taki kurde, że brał swoje zabawki i szedł i, i się nie liczył kurde z ludźmi. Jak coś nie było po jego myśli, to ten tagas więc okej, okay, ja byłem może podobny, ale ja jakby z racji tego, że mam zawód taki, jaki zawód, no to narzucałem trochę swoje zdanie ale słuchałem z czasem ludzi i teraz jestem bardzo odmienionym człowiekiem, myślę o to chodzi. A on ciągle jakieś kurde animozje kręci nie kumam tego, nie kumam tego. Zresztą Michał Wójcik pisał ostatnio, że kurde, na, na fejsie, że nie kuma tego kościoła. O co mu chodzi? Ja też nie wiem o co mu chodzi. Przemek yy, nie wiem. Weź teraz w swoje ręce i, i, i zrób tak jak ma być. O! cokolwiek, to znaczy a nie zajmuj się innymi więc więc, no tak bywa, ale ogólnie rzecz biorąc on, zresztą ostatnio nawet dwa fajne maile, maile dostałem a propos pisania, ludzie napisali e, kilka rzeczy e, że fajna podróż że może mógłbym więcej adresów dawać gdzie jestem, w jakim hotelu te sprawy, więc, więc, więc odpisałem i jak załatwiałem podróż i jak to wszystko jakby tak logistycznie było więc e, to troszkę za biuro podróży e, pracuje. Więc, więc, e, więc jest całkiem e, sympatycznie. Sprawdzę, czy się w ogóle nagrywa, bo tu ciemno jest. 18 minut. Nagrywa się, dużo. O tu po ciemku siedzę. Znaczy, leżę w łóżku gatki. Tak, na gumce. T-shirt, chociaż jest ciepło, ale ja jakoś zawsze lubię w t-shircie spać. Ale taki jest wycięty, taki, że widać paszki. Yy, tak, biały. Mm. Broda długa. tym lubią długą brodę. Przepraszam, znowu ziemam, ale już chyba z, z trzecia prawie. Będziemy chyba, może dojedziemy do tych pół godzinki, bo tak akurat wyszło jakoś. No i, i wracając do tej podróży, to właśnie w podróży najważniejsze jest już podróż, a nie e, a nie cel więc e, idziemy w następne miejsce ciągle nie pamiętam jak się nazywa ta miejscowość e, a, Puerto Viejo tak wam powiem e, i limon, limon tam na samym dole na samym dole Kostaryki e, muszę wam powiedzieć, że Kostaryka jest jednym z największych produktorów y, bananów a mój lekarz powiedział, że bananów nie możesz jeść, pomarańczy nie możesz jeść, bo ci tam nery wypadają mi, za mocno pracują, a banany niestety nie. Więc nie wiem, czy zjadłem banana w tej kostaryce. może jednego, ale tutaj mówię, bananów, banany tanie są jak barsz pełno, zresztą plantacje bananów są fajne, może wam powiem w następnych podcastach jak to wygląda. Ale, ale planuję jechać na po bananów i zobaczyć, no bo kurde, wciągasz te owoce ciągle i ciągle i ciągle, a tak do końca nie wierzę kto, jak to działa, więc tutaj w górach, gdzie jestem, tych bananów jest mało, ale na dole przy oceanie, to nie jest ocean Zatoka Karaibska, tam jest bardziej płasko i bardziej przyjaźnie i tam no, jest opcja wycieczki na pole bananowe, więc zobaczymy co z tego będzie. W każdym razie, w każdym razie się dzieje, się dzieje, się dzieje. Och ja. Można by tak powiedzieć, że jesteśmy w połowie podróży. Nie wiem jak to czasowo mniej więcej wszystko wygląda. Ale myślę, że sobie tak dojedziemy jeszcze. Ile tych odcinków? Już jest 18 to jeszcze tu może będą trzy, tam będą trzy, cztery, tam będą trzy, cztery i z New Yorku może z dwa, no to tak z 15, czyli tak możemy być już za połową. E, najdłuższy, kiedyś był taki serial o powstaniu wielkopolskim, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy i chyba w, tutaj też prawie cztery miesiące wyjdzie, że, że, że nadaje ten podcast, bo tak dwa odcinki na miesiąc, czyli tutaj 18 i 30. No to kurde, strasznie długo, ale mam nadzieję, że się nie nudzicie. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Mam nadzieję, że ciekawi Was, jaki kolor gatek mam. Muszę Wam powiedzieć, że mam taki kostarykański, niebiesko-czerwony, chociaż nie widać. bo jest ciemno. Ale jest ciekawie, sympatycznie. No i wracam jeszcze do 99. Że nie było podcastu 199 z powodu mi nieznanych. Naprawdę szukałem, szukałem, szukałem. Mówię, no kurde, musi być. No i nie było. Nie mam pojęcia dlaczego. 299 to był chyba podcast Reminiscencje Wiosenne, czyli jakieś takie ścinki z naszych amsterdamskich podróży z Gosią, z Przemionem z Zuzką i ze Szczepanem. Pozdrawiam Szczepana, który też się obraził. Jest jakby w konglomeracie ze Szczepaniukiem. Oni obydwoje tutaj, bo Szczepan miał moją domenę, nie tylko dla orów.com. No i sprzedałem Szczepaniukowi, bo domena niestety była za droga, chyba 80 euro kosztowała. No to mówię, kurde, interes jest niedochodowy, więc Rawcik to mi załatwił załatwił.org, tak, nie tylko dla orów.org chyba za 80 zł, więc... No trudno, na no, trzeba było się rozstać z tą domeną, bo trochę to 89 chyba euro kosztowała, mi się wydaje. Jakoś tak dużo, dużo, dużo, dużo. No, ale trudno. Przemczo teraz ją ma i, i się bawi. No, ale dzieci tak mają czas. W każdym razie, w każdym razie 100, 299 to był z Amsterdamu i 399 to był odcinek z Hugo. Czyli Hugo Lego i te sprawy em, działo się, działo. No i teraz 499, taki odcinek gadany, monolog. Właśnie w tych dwóch e-mailach, które ostatnio dostałem, jedna dziewczyna, jeden chłopak właśnie powiedzieli, że takie odcinki właśnie Żadawziński sobie siada na przykład i gada, no bo i tak w sumie siadam i gadam, nie? ale takie właśnie na jednym oddechu na setę, a nie jakieś montaże, że tutaj coś, że tutaj tam, że to, że to, że to, to są fajne właśnie takie właśnie pół godzinki, bo jeden z nich właśnie dojeżdża sobie gdzieś tam samochodzikiem i właśnie takie pół godzinki raz w tygodniu, dwa razy czasami całkiem sympatycznie pracują. Więc komentarzy może nie jest za dużo, ale właśnie takie maile dają siłę i dają moc i wiem, że ktoś tam gdzieś słucha, wiem, że ktoś tam gdzieś e, po prostu jest i jest e, poniekąd uzależniony od nie tylko dla orów, bo czeka tam w ten wtorek czy w piątek, że jedzie do pracy i sobie ściągnie wcześniej i posłucha i przyjemnie mu się zrobi. Więc, e, więc pamiętam na samym początku jak z Borysem i z Martinem gadaliśmy, że że e, czy to ma sens, czy to, ile tam nas było na początku, z 10, 15, że chyba Martin mówił, że on będzie nagrywał tak długo, jak ludzie będą go słuchać. No, wtedy pamiętał mi o taką chyba e, tezę, że m, będzie robił, co mu się podoba, do momentu, kiedy będzie go słuchać 300 osób. Znaczy 300 będzie miał subskrypcji. A potem, jak będzie o więcej, to już... E, pomyśli poważnie o temacie. Teraz pewnie masz 30 tysięcy. W sumie nawet Martina dawno nie słuchałem bo tam coś z tymi rodentum, coś tam ze szczurami i z dupami. W sumie musiałem go posłuchać. No, lubię go słuchać, lubię jego głos i czasem te podcasty ma takie staro masokrytyczne, masakryczne. To w zasadzie zmienia te nazwy tak jak wspomniano już Przemu Szczepaniuk, że zmieniał, miał 8 chyba czy 9 projektów, zmieniał nazwy, a podcasty były w sumie o tym samym. Z Martinem jest tak samo, że zmienia te nazwy, a w sumie puszcza bąki i pierdzi i różne inne takie rzeczy wciąż, wciąż robi, więc tej starej gwardii mało się stało, ale to co jest, trzyma się mocno, zatem tak to wygląda. Uff. Hmm... Tak, podsumowanie było 99, 199, 299, 399 i teraz 499. Ciekaw jestem właśnie to, co się zdarzy jutro, bo to jest takie marzenie, to jest. To nie jest cel sam w sobie, ale pamiętam, jak byłem z Ewką, to właśnie chcieliśmy, chcieliśmy, chcieliśmy, chcieliśmy, chcieliśmy. chcieliśmy tam być, no ale nie udało się trochę. Byliśmy blisko, byliśmy z drugiej strony granicy w Panamie, ale yy, w... zobaczymy, jak to tam wygląda i nie chcę na razie nic mówić. Plan jest, nocleg wykupiony. Wyłącznie szczerze jest to najdroższa impreza podczas tej mojej wycieczki, jak dotąd. Lot muszę kupić jeszcze z miejsca następnego do następnego, bo nie mam kupionego. Bo tak jak mówiłem, że jadę, tak trochę zobaczymy, co będzie bo jest opcja powrotu gdzieś tam i stamtąd gdzieś tam polecieć tam, gdzie powinien być, albo pojechać do przodu i zobaczyć, czy będzie lot, czy nie będzie. Trochę ogólnikami Wam mówię, ale, ale tak jak powiedziałem, nie lubię się cofać w moich podróżach, nie lubię jechać tą całą drogą, lubię właśnie jechać do przodu i czasami to może być trochę niebezpieczne albo nie wiadomo co, ale... Po to, jest podróż, po to jest podróż, żeby doświadczać nowych rzeczy, i taką podróż właśnie z Wami od tych prawie 9, 9 nie 10 lat e, prowadzę. Muszę zobaczyć, ile mi tutaj zostało do 30. Hmm. 22 minuty? Nie, 27. Przepraszam, więc będziemy kończyć idealnie, a już chyba mi się oczy kleją. Położę się i zasnę. Godzina trzecia. No i widzicie. Chciałem coś nagrać rano przy autobusiku. Bo jak sobie przeliczyłem, że przeliczyłem, że 499 nie jest 499, tylko 498. Więc trzeba jeszcze jeden odcinek dograć. No i proszę bardzo. Mówię szczerze, że nagrałem jeden odcinek taki na szybko, ale mi się nie spodobał. Mówię, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Musi być porządnie, musi być porządnie. Więc yy, tak to wygląda. Podróż za jeden uśmiech, ku, podróż dookoła świata Dawidzińskiego do i zapraszam Was na 500. odcinek. Nie wiem co będzie, nie wiem co się będzie działo. Wiem, jak wspomniałem na samym początku, że będę ja i Gościuwa. Yy, ma 22 lata, tak Wam mogę powiedzieć, więc jest już yy, letnia. Jest już letnia. No, może coś z tego będzie, zobaczymy, więc y, wszystko przede mną, wszystko przede mną, kawaler zawdziński. Jakbyście dziewczyny chciały gdzieś tam napisać jakąś ofertę, coś w tej sprawie, wiecie, y, zdjęcia y, na Flixze są, y, brodę mam fajną, podobno jestem ładny, tak, y, ładny Filip, jak to mówi Barnaba, którego pozdrawiam i Emilię. Zatem do usłyszenia w 500 odcinku. Dziękuję Wam za te 499, które y, tak w zasadzie były... 500 chyba 40 podkaśnami. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. W bardzo dobrym nocnym humorze pozdrawiam Was z pościeli Dawidzińskich w czerwonych, czerwononiebieskich kostarykańskich barwach. Zatem, no rzeczywiście, biała koszulka i czerwone gadki z niebieskim paskiem. Jak Kostaryka, idealnie. Do usłyszenia i au revoir. Hasta luego. Buenas noches. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów.